Technologia uprawy jęczmienia browarnego wiele się nie różni od jęczmienia pastewnego, a jednak mało kto decyduje się na uprawę jęczmienia browarnego i firmy, które kupują, mówią, że najchętniej kupiłyby dwa, a może nawet i trzy razy tyle. Firma Malt Europe, zlokalizowana w województwie pomorskim, musi jęczmień browarny importować. Jakie więc są perspektywy przed tym segmentem rynku? Czy warto uprawiać jęczmień browarny? Warto uprawiać jęczmień browarny? Czy są duże różnice w uprawie jęczmienia browarnego i paszowego? Tak. Trzeba mieć troszeczkę doświadczenia w uprawie jęczmienia browarnego, żeby ten jęczmien browarny we efekcie spełniał parametry oczekiwane przez Słodownię parametry kościowych. Eee... Cały czas w Polsce jest deficyt jęczmienia browarnego. My jako słodownia, która zrealizowana jest w porcie gdańskim, mamy możliwość taką, że dla nas rynkiem alternatywnym jest rynek skandynawski. I importujemy ten jeźmie, Stąd, duże nie ma możliwości zakupu takiej ilości wystarczającej pod nasze produkcje z rynku krajowego. Z czego to wynika? Z ale z tym, że, z tym, że z perspektywy ostatnich 20 lat w działalności naszej firmy mogę powiedzieć tak, że jakżeśmy zaczęli swoją działalność, to 20% jeźmienia pochodziło z kraju, a 80% z importu. Dzisiaj, po 20 latach naszej pracy wspólnej, naszych i producentów ta proporcja się odwróciła. 80% jęczmienia pochodzi z kraju, a 20% pochodzi z importu. Z tym, że ja uważam, że jako kraj jesteśmy w stanie wyprodukować pierwszorzędnej jakości jęczmień browarnej i w całości pokryć całe zapotrzebowanie wszystkich istniejących słodowników na Polsce, w Polsce. To z czego wynika to, że tego nie robimy i że musimy importować? Po części z tego, że zmienia nam się klimat. Tak, no biorąc pod uwagę te okresy posuchy, trudne żniwa i tak dalej. Po drugie, cały czas u nas pokutuje to czucie rolników, że, że żeby jęcienia browarny uprawiać, to trzeba być na innym poziomie, może nie kultury rolnej, ale agrotechniki. Moim zdaniem postęp biologiczny tak znacząco poszedł do przodu, jeżeli chodzi o hodowlę odmian, że wiele błędów i związanych z samą uprawą, jęcienia browarnego, opryskami i różnymi innymi rzeczami związanymi z samej technologii, Sama, sama, sama odmiana nam wybacza, w związku z powyższym nie musimy być tak zdeterminowani, tak skupieni na samej produkcji tego jęczmienia browarnego. Aczkolwiek moje... wielu rolników w wielu miejscach bardzo często słyszy, że jęczmień browarny no różni się generalnie tym, że po prostu mniej, mniej, mniej azotu i to byłaby cała różnica. Nie, nie zgadzam się z tym. Jaćmienie urwane, tak jak tutaj prezentowane są jaćmienia z linii Lima Grę, czyli odmiany Koncerto i Overture, są to odmiany, które praktycznie można nawozić praktycznie na poziomie jaćmienia paszowego, czyli 120 kg azotu w czystym składniku. A z czego to wynika? Prosta sprawa. Na wyprodukowanie jednego kwintala ziarna i słomy w potrzeba potrzeba 2,2 kg azotu. Jeżeli my sterujemy plon, czyli oczekujemy, że plon będzie na poziomie 7 ton hektara, bo taki oczekujemy, że będzie, bo powinien być, który będzie przynosił nam dochód, to jest ponad 140 kg azotu w czystym składniku. Jeżeli Odliczymy od tego stanowisko. Zazwyczaj jest to poprzednicy, które ma około 25-30 kg w czystym składniku. Czyli wynika to z tego, że tego azotu musimy dać prawie 120 kg w czystym składniku, podzielone w dwóch dawkach, żeby ten plon otrzymać. Także nie jest to bzdurą. Tak jak mówiłem, postęp biologiczny jest tak olbrzymi, że te odmiany nowoczesne lepiej konsumują ten azot i lepiej nim zarządzają w postaci tego, że nie przekładają tego na zwiększenie parametru białka, który jest niepożądanym nieprzyjemniem browarnym, a zwiększają to poprzez wydatek klonowy, powiększenie samego ziarna, czyli wzrost wyrównania itd. itd. Czyli wynika stąd, że zarówno przekonanie, o którym Pan wspomniał o tym znacznie wyższym poziomie agrotechniki, nie jest do końca prawdziwe, odmiany więcej. Wybaczają. I również nie jest prawdziwe przekonanie części rolników, że tylko ograniczyć azot i będzie dobrze. Jest to troszeczkę jednak wyższa szkoła jazdy. Skąd rolnicy w takim razie mają zaczerpnąć tej szczegółowej wiedzy? Czy wy jako firma kontraktująca dysponujecie swoimi doradcami, którzy mogliby rolnika chcącego zdecydować się na uprawę jęczmienia browarnego dla was poprowadzić? za rękę. Wydaje mi się, że obfitość firm dystrybucyjnych, które posiadają swoich przedstawicieli handlowych, dobrze wyszkolonych przedstawicieli handlowych i ich wiedza na temat uprawy jest na tyle znacząca, że moim zdaniem niepotrzebna jest jakaś, jakaś nasza ingerencja. Z tym, że oczywiście my jako słodownia, ja jako człowiek odpowiedzialny za kontraktację z Kupy Jędźmienia Browernego, który dysponuje wiedzą na temat uprawy Jędźmienia Browernego, jeżeli ktokolwiek się do mnie zgłosi, ktokolwiek poprosi o wsparcie, ilustrację plantacji, zasugerowanie pewnych zmian, zasugerowanie ewentualnie pewnych zabiegów, co zrobić, żeby ten śmiech był dobry, tak, jak najbardziej jesteśmy do tego przygotowani. Mamy do tego strukturę, mamy też swoje technologie oparte o współpracę z różnymi firmami dystrybucyjnymi po to, żeby jak naj, w najprostszy sposób temu procentowi pokazać, że ten śmiech próbarny to nie jest już wymagająca bardzo uprawa, tylko jęczmień to jest coś, co można uprawić i na tym zarobić. Bo chciałbym zaznaczyć, że cena jęczmienia browarnego to jest zawsze jęczmień paszowy plus 100 zł. Czyli ma zagwarantowaną premię 100 zł. Czyli jeżeli jego planowanie jęczmieniu paszowym i browarnym byłoby na tym samym poziomie, to zawsze może liczyć, że premia za, za to, że, że zdecydował się na uprawę jęczmienia browarnego, będzie 100 zł.